Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're P.K.A. motherfucker. Egerbatape <laughs> er.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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Na co dzień możecie kojarzyć mnie jako mando z podcastu Radio SK lub serwisu stevenking.pl. A dzisiaj zapraszam Was na kolejną część podróży po moich serialach z sezonu 2015 2016 This is If you can hear this save humanity find Murphy is back premieres september 11th to 10 only on sci-fi friday hello to anyone out there who can hear the sound of my voice it's mayday red alert it's zombie again i może na samym wstępie ja jeszcze w dwóch zdaniach przypomnę, na czym w ogóle ta seria ma polegać, seria podcastów, ponieważ kilka osób y, pisało do mnie, dlaczego nie wspomniałem o tym serialu, dlaczego nie powiedziałem o tym, dlaczego na przykład podsumowując telewizyjne Uniwersum DC nie wspomniałem o Gotham pomimo, że to oczywiście jest inne uniwersum, no ale jest to serial na podstawie wykorzystujący bohaterów z, z komiksowego uniwersum DC. Dlaczego nie wspomniałem o Lucyferze i tak dalej, i tak dalej. Lucyfera nie oglądam, więc dlatego o nim nie wspomniałem, ponieważ jak sama nazwa serii wskazuje, są to moje seriale, czyli rzeczy, które ja oglądam. Chociaż, tak jak powiedziałem chyba w pierwszym odcinku, nie przywiązuje tego tak na siłę do siebie. Wyszedłem z założenia, że ta seria może, być, może mieć takie podstawy, jak filmy wakacyjne, które robi Skóra. Czyli jeśli ktoś z moich redakcyjnych kolegów lub ktokolwiek w zasadzie będzie miał ochotę powiedzieć coś na temat kilku seriali, które aktualnie ogląda, no to nie ma żadnego problemu. Dopisujemy numerek, wskakuje gdzieś tutaj sobie w dowolnym momencie i mówi na temat kilku seriali, które aktualnie oglądał. A dlaczego nie powiedziałem o Gotham? E, ponieważ ja tego nie oglądam na bieżąco. A założyłem sobie, że ta seria będzie podsumowywać bieżące rzeczy, czyli to, co oglądam teraz. Aktualnie zakończył się drugi sezon Gotham, a ja bodajże jakoś na Wielkanoc do krojenia sałatki miałem pod ręką tablet, na tablecie nie miałem żadnego filmu i szybko wszedłem sobie w Netflix zobaczyć, co mógłbym sobie z lektorem włączyć, żeby, żeby do tego krojenia sałatki coś mi tam leciało. No i wybór padł na Gotham, ja ten serial zaczynałem oglądać na bieżąco, obejrzałem bodajże cztery odcinki i nie wiem dlaczego przestałem oglądać, chociaż te cztery odcinki bardzo mi się podobały. I po roku właśnie wróciłem na Netflixie. Skorzystałem z tego, że Netflix w swojej ofercie ma cały pierwszy spolszczony sezon i obejrzałem go dość szybko. Także w tym, w minionym sezonie oglądałem pierwszy sezon, ale no, w telewizji leciał już drugi. Czyli jeśli ja teraz w wakacje nadrobię drugi sezon i przez następny rok będę już oglądał trzeci na bieżąco, to za rok, o ile będę dalej kontynuował tę serię, Omówię go tam. Omówię głównie z naciskiem na sezon trzeci, czyli bieżące, ale wspomnę o tych wcześniejszych sezonach. No tak sobie założyłem, że w tej serii będę omawiał rzeczy bieżące. Nie będę mówił o tym co nadrabiam? No na przykład przez miniony rok obejrzałem prawie cały drugi sezon oryginalnego Star Treka, bo mam takie założenie, żeby obejrzeć całego telewizyjnego Star Treka. Idzie mi to bardzo powoli, ale idzie. No i no, nie będę tutaj omawiał Star Treka. Jeżeli będę czuł taką potrzebę, by sobie o Star Treku pogadać, to zrobię jakiś osobny podcast, nie w ramach serii Moje Seriale. Takie po prostu miałem założenie. No... Chodziło o to, że ja zawsze oglądałem bardzo dużo seriali i niby mogłem kręcić, nagrywać o nich masę podcastów, o każdym z osobna, ale jakoś tego nie robiłem. No, w czasach kombinatu niby mogłem przysiąść i o każdym z tych seriali nagrać osobny podcast, ale tego nie robiłem i dlatego założyłem sobie, że będę partiami omawiał na luzie, bez analizy, bez wgłębiania się, bez notatek, bez cofania się tam pięć, sześć, 10 sezonów wstecz, żeby omówić cały serial, tylko w kilku zdaniach podsumuję bardzo subiektywne moje własne odczucia na temat tego, co oglądam na bieżąco. I jak na razie to mi to mi wychodzi. <głos> Przy czym, no, na przykład w tej chwili oglądam drugi sezon Krzyku i jeśli gdzieś tam pod koniec sierpnia czy na początku września będę robił podsumowanie e, wakacyjnego okresu moich seriali, to ja wspomnę o tym Krzyku, pewnie ograniczę się do pięciu minut, e, opowiem o tym, co widziałem. Natomiast mam nadzieję, że oprócz tego z chłopakami, z Jerem z Szymasem nagramy w końcu Negropolitan na temat właśnie również drugiego sezonu Krzyk. Tylko, że tamten podcast będzie miał już pewnie 40 minut albo godzinę 20, gdzie będziemy to analizować, rozkładać na czynniki pierwsze, a dodatkowo pół godziny walić spoilerami. I, i, i taka jest właśnie różnica między normalnymi audycjami o serialach, a audycjami z serii Moje Seriale. A dzisiaj, po tym sześciominutowym wstępie, przechodzimy do kolejnej dawki moich seriali. I na dzisiaj mam tylko trzy tytuły, bo już wykorzystałem jedną czwartą czasu, którą sobie teoretycznie zaplanowałem na ten podcast. A dzisiaj zaczynamy przyglądać się horrorowi. Horrorowi, jaki ja oglądałem na szklanym ekranie w sezonie 2015-2016. I zaczynamy od serialu Z Nation, serialu, który ja polecałem w podsumowaniu roku, w tym gigantycznym, trzygodzinnym podcaście Uszy Masa na Nekropolitanie. Ja wtedy ograniczyłem się głównie właśnie do podsumowania serialowego roku 2015 i mówiłem mniej więcej o tych serialach, o których wspomnę dzisiaj z naciskiem na Zee Nation, bo dzisiaj tak naprawdę skupię się na zombiakach. No, o, tym, o tym w sumie powinienem powiedzieć na samym wstępie. Zee Nation jest to serial o zombie, przy czym jest to serial inny, w tym roku zakończył się drugi sezon. Niebawem wystartuje trzeci sezon tego serialu, z czego ja się bardzo cieszę. To jest serial wyprodukowany przez telewizję Sci-Fi i studio Asylum, czyli ludzi odpowiedzialnych za takie filmy jak tam nie wiem, Boa, Contra Python, czy też Sharknado, które tam bije rekordy popularności ostatnimi laty. Przy czym jest to o tyle inne że myśmy to wielokrotnie wałkowali, wielokrotnie powtarzali. Filmy z tego worka bardzo często są cholernie nudne. Filmy z tego worka bardzo często oparte są na fajnym pomyśle, o którym fajnie się czyta, on jest zabawny, jeżeli jest ograniczony do jednoakapitowego streszczenia lub też półminutowego, minutowego, no maksymalnie dwuminutowego traileru. Natomiast jeśli mamy wysiedzieć półtorej godziny, to są zwykle Przeokrutne nudy i męki. Natomiast Nation jest zupełnie inny. To jest e, serial z jajem. Tutaj wykorzystują masę patentów e, wykorzystywanych również w innych filmach. No Nawet samo Sharknado tutaj było wykorzystane. W pierwszym sezonie mieliśmy Zineido. Tutaj przez Z oznacza się zombiaków i ta litera Z, Z występuje wtykajmy, gdzie się tylko da, tak jak nasz żarłok wtyka rzec kropką, gdzie się tylko da. Także mieliśmy wykorzystany motyw, z zineido, czyli tornada zombie. Ale oprócz tego jest masa, masa innych patentów i ten serial nie pozwala, nie pozwala się nudzić. Drugi sezon oparty był głównie na motywie Marfiego. Marfi to jest postać centralna tego serialu od samego początku. Marfi to jest pewien przestępca, na którym testowano leki w momencie, gdy startowała apokalipsa zombie. W pewnym laboratorium przykuci do łóżka leże, leżeli trzej więźniowie bodajże. Oczywiście żaden z nich nie zgłosił się na ochotnika i nikt nie chciał, żeby to na, nim, na nich testowano. I wstrzykiwano w nich różne środki. I w trakcie tego eksperymentu laboratorium zostało zaatakowane przez zombiaków. Te zombiaki wpadły do tego pomieszczenia, zagryzły lekarzy i zabrały się za e, naszych pacjentów, tych... E, ochotników w cudzysłowie dwóch z nich zginęło, natomiast Murphy przeżył przeżył wielokrotne ugryzienia zombie i teraz jest taki cały w bliznach na torsie pogryziony ale żyje jednak ten cały lek, który mu wstrzyknięto, sprawia, że on ewoluuje, on się zmienia. W pewnym momencie w pierwszym sezonie wypadły mu włosy, skóra zaczęła mu sinieć, zrobił się w zasadzie prawie niebieski. Na pierwszy rzut oka bardziej przypomina zombie niż człowieka, ale jest myślącą istotą i, i takim bohaterem takim, e, takim sarkastycznym i pełnym e, zło, e, może nie złości, bo on to wszystko na spokojnie mówi, ale takim teoretycznie nieprzyjemnym. Taki doktor House w wersji zombie. No i w, na początku drugiego sezonu Obywatel Z, czyli y, człowiek, który żył w takiej bazie i prowadził naszych bohaterów przez cały pierwszy sezon. Ta baza została zaatakowana przez kilku zombiaków. O, został zniszczony jego sprzęt, także on już ma problem z, y, z prowadzeniem naszych bohaterów, z obserwowaniem ich przez satelity i tak dalej. I Obywatel Z, myśląc, że zginie, ogłosił przez radio, ujawnił, kim jest Murphy, i że na tych, którzy doprowadzą go do Centrum Badań czeka tam wielka nagroda, pomimo że żadnej nagrody oczywiście nie ma. Powiedział, że Marfi musi tam trafić żywy, ponieważ Wekrofi ma lekarstwo na tę chorobę. Chociaż tak naprawdę to też nie jest prawda. No nie wiadomo, czy, czy da się z Marfiego wyciągnąć to lekarstwo i wyleczyć ludzi, ale no, cały sezon rozpoczął się od tego, że wszyscy ocaleni, którzy usłyszeli te informacje, zaczęli polować na Rafiego. I tam jeden odcinek to jest w ogóle taka strzelanka na ulicy, spotkanie różnych ekip, które zaczynają o niego walczyć i ten odcinek tak naprawdę jest najsłabszy, bo ten serial też ma słabe odcinki, ale jest ich niewiele i tutaj na szczęście gdzieś tam już na, na samym początku ten słaby odcinek nam przeleciał, a dalej, dalej robi się tylko coraz lepiej. Plusem tego serialu są bohaterowie. To są naprawdę bohaterowie świetni. Mają świetne dialogi i są bardzo dobrze napisani. I to jest tak, że kurczę, niby leci ten serial The Walking Dead, gdzie y, bardzo grają na tym, żebyśmy my się y, zżyli z bohaterami, a potem oni ich uśmiercają. Ale tam już dochodzi do takiego momentu, że tak naprawdę mamy gdzieś, kto zginie. To bardzo często jest robione tak, że to nadal robi na nas wrażenie, ale jak tak sobie myślę, czy zginie ten, ten, czy ten, co za różnica. Natomiast w zination yy, gdyby, Uśmiercono, nie wiem, Marfiego, gdyby uśmiercono Doka, to jest taki starszy facet, stroniący od narkotyków, który ma kapitalne teksty. Gdyby uśmiercono Ten K, to jest taki dzieciak ze snajperką, który założył sobie, że zabije 10 tysięcy zombiaków. I każdego, do którego strzela, którego tam przebija mu głowę maczetą czy czymkolwiek, to sobie liczy. I za każdym razem po, po, po zabiciu on sobie odnotowuje w głowie kolejną liczbę. No to jest świetna postać, no tutaj tak naprawdę yy, każdej postaci byłoby mi żal dziesięciokrotnie bardziej niż jakiegokolwiek bohatera z takiego The Walking Dead i to jest ogromny plus tego serialu. Kolejnym plusem są pomysły. I to nie jest jeden pomysł, który się ciągnie i ciągnie przez godziny, ale w zasadzie w każdym odcinku wymyślają nam coś nowego. Ja już punktowałem te pomysły po części właśnie u Szymas, ale jak nie słuchaliście, no to w tym sezonie, tak rzucając z głowy, zaczyna się od tego, że wybuchła bomba, została zrzucona bomba atomowa, zresztą jeden z bohaterów próbował ten wybuch przeżyć w lodówce i Zombiaki w, w obszarze tam jakimś od... W, w jakimś tam promieniu od wybuchu zamieniły się w tak zwanych blastersów, czyli to są takie już w ogóle dzikie zombie, dziwne, napromieniowane. Uciekając przed tymi blastersami trafiamy na jakiegoś narkomana, który pali y, zielsko. No oczywiście dog się z nim bardzo zaprzyjaźnia. Okazuje się, że jest to ziweed, czyli Z-zioło y, hodowane na ziemi, w której E, zombiaki robią za kompost. To są żywe zombiaki, są tam e, przyczepione do, do ziemi, one się, e, te rośliny tak jakoś w, w nich wrosły, także to, to jest cała szklarnia e, zombi roślin. Ten zombiak, wiecie, z niego wyrastają gałęzie, także tam wejść i zerwać to zioło, to, to, to, to też jest wyczyn. <grym> e, oprócz tego mamy motyw dziecka Marfiego. Marfi w pierwszym sezonie przespał się z jedną... Kobietom i zapłodnił ją. I okazało się, że tak jak Marfi jest dziwną postacią, tak, oczywiście jego płód też inaczej się rozwija i ona bardzo szybko doszła do tego etapu, gdzie miała ogromny brzuch, ona zaczęła iść za marfim, to, to dziecko z brzucha i rączkami pokazywało tak, takie odciski na brzuchu, w którą stronę ma iść, no i w tym sezonie rodzi się to dziecko i mamy, to jest, no to jest trochę bluźniercze nawet, jak ktoś, jak ktoś jest bardziej wrażliwy na te tematy, to może się nawet obrazić, bo to dziecko rodzi się wstające, przez zombiaki, tam w pewnym momencie pojawiają się trzej królowie, czyli yy, trzech zombi ubranych w takie szaty, którzy idą z zombie wielbłądem no i w momencie, gdy rodzi się to dziecko to teoretycznie jest takie z jajem bo to dziecko to jest takie trochę jak z martwicy mózgu, takie dzikie oczy ma hu, -hu takie takie w sumie fajne, śmieszne, ale ono sobie samo przegryza pępowinę, to nie jest zombie to jest tak jak, tak jak właśnie Murphy. takie wygląda jak zombie, jest dziwne nie jest do końca człowiekiem, nie jest do końca zombie jest rozumne, a nie dzikie no, nowy yy, rodzaj ludzki yy, nam się rodzi jak on karmi to dziecko, to podaje jej palce poobcinane i ona tam krew z tych paluszków spija. Zresztą jeden odcinek nazywa się Zombie Baby, a drugi odcinek Zombie Baby Daddy, nie? Także no, to są tego typu żarty. Mamy odcinek Roswell pisany przez Z w którym teoretycznie wałkuje się temat obcych. I on jest... Cały trailer tego był... Nabijał się z archiwum X, bo tam padało hasło, że tym razem prawda, naprawdę, naprawdę, naprawdę tam leży, czy coś takiego. Mieliśmy tsunami to już się zaczęło w pierwszym sezonie, ale w pierwszym sezonie ten motyw był niewykorzystany. Czyli... Takie wielkie stado zombie, do którego dołączały się kolejne zombie i to na zdjęciach satelitarnych wyglądało jak wielka fala idąca przez pustynię. I tutaj, tak jak w pierwszym sezonie ten motyw został niewykorzystany, tak tutaj to zunami powróciło i całe szczęście, bo powróciło w fajnym stylu. I oni to zunami skierowali do wielkiego kanionu, zresztą jest zasugerowane dość mocno, że ten wielki kanion w pewnym momencie się wypełnił zombiakami i zunami idzie dalej jest odcinek z kolekcjonerem to jest taki nerd, który zbiera y, pamiątki o różnych filmach, o popkulturze związane z zombie i ma takie wielki, wielkie pomieszczenie, wielki dom w którym ma różne plakaty filmowe y, o zombie takie muzeum zombie, ale również w piwnicy ma różne zombiaki przykute do, do foteli podpisane, właśnie ma tam blastersów ma trochę innych zombiaków, bardzo chce mieć Marfiego w swojej kolekcji i ma też George'a RR Martina, czyli ten motyw, który wykorzystałem na graficzce zdobiącej podcast. On w momencie, gdy startowała zombie apokalipsa, był na jakimś konwencie, no i właśnie George RR R. Martin podpisywał książki, zamienił się w zombie. On go przechwycił, uwięził i teraz ma go przykutego łańcuchami. On tam taki nieprzytomny zombie, podpisuje gry z Molly na tych książkach swoje podpisy. Ale też jest wykorzystany żart z tym, że mm, on chyba jakoś z jego mózgu, ja już trochę tego nie pamiętam, wyciąga informacje i, i zmusił go do pisania kolejnych tomów Pieśni, Lodu i Ognia. I już chyba, chyba szósty tom już mu wydał a chyba jest w trakcie pisania zakończenia całej sagi, czyli siódmego tomu. I tam nawet jest, tam nawet się nabijałem z tego, bo mówi do Marfiego, że tutaj jest kilka notatek, które udało mu się na razie wyciągnąć z jego mózgu. Marfi bierze taki wielki stos, takie jak trzy ryzy papieru i mówi: To tu jest z 800 stron. Nie? Ile on tego chce napisać? <śmiech> <śmiech> a, a to dopiero taki wczesny konspekt, czy tam jakiś, jakiś wstęp do tego ostatniego tomu. Co jeszcze, co jeszcze? Mamy, mamy autobus. Autobus, w który, który jechał na mm, z co powtórów Abrahama Lincolna i został zaatakowany przez zombie. I teraz Doc wchodzi do tego autobusu, ucieka przed zombie, i nagle atakuje go 30 Abrahamów Lincolnów zombie. Także <śmiech> tego typu motywy. Mamy wielki ser, taki o średnicy, nie wiem, pięciu metrów, taki wielki krążek sera stojący na ulicy, ponieważ nasi bohaterowie przechodzą przez ulicę, na której w momencie, gdy startowała apokalipsa zombie, odbywała się Parada Sera w Wisconsin. I oni sobie ten ser tam trochę jedzą, ale że tam mamy prostą drogę i drogę pochyłą, to oni stwierdzają, że stoczą ten ser. I tak jak w pierwszym sezonie jako broń przeciwko zombie wykorzystano spadający z góry dzwon wolności, gdzie Dok wtedy z taką kapitalną miną rozszerzoną mówi, że chciałby to zobaczyć jeszcze raz, tak tutaj toczą ten ser. I ten ser się toczy i nabija na siebie kolejne zombiaki. I on się toczy i czy jest cały wekr, i część zombiaków rozgniót, a część jest nabita na niego, także same nogi wystają <grywa> no i to jest kolejna broń przeciwko zombie I tego jest tutaj mnóstwo, tego jest pełno w tym sezonie i dlatego ten sezon jest świetny, no to się po prostu ogląda kapitalnie każdy odcinek to jest dla mnie uczta z tych trzech seriali które dzisiaj mówię o zombie to jest najlepszy serial, chociaż jest zupełnie inny Miał słabszy finał, nieco słabszy finał niż pierwszego sezonu, ponieważ pierwszy sezon miał naprawdę świetny finał, ale to nadal jest, był kapitalny sezon i to nadal jest kapitalny serial, który ja naprawdę polecam ludziom, którzy lubią taki humor. To jest najlepszy serial o zombie, jaki w tej chwili leci, o ile akceptujecie podejście takie z takim jajem. Ok, no i zaczęliśmy od serialu z jajem, a teraz przechodzimy do dwóch seriali całkowicie na poważnie. I to są dwa seriale Roberta Kirkmana wchodzące w jedno telewizyjne uniwersum, czyli The Walking Dead i Fear the Walking Dead, który jest spin-offem, który wystartował przed rokiem. Ja o Fear the Walking Dead powiedziałem troszeczkę w pierwszym odcinku moich seriali, który jeszcze ukazał się na kombinacie, ale on wystartował pod koniec wakacji i ja wtedy miałem obejrzane chyba dwa czy trzy odcinki, także powiedziałem o nim niewiele. Teraz mogę powiedzieć więcej i właśnie od Fear the Walking Dead chciałbym zacząć. W tym roku, w tym sezonie poleciała pierwsza połowa Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead wystartowało od razu po zakończeniu The Walking Dead. Poleciało 8 albo 9 odcinków i to jest tak zwany sezon 2a. Sezon 2b zacznie się w sierpniu i zakończy w momencie startu siódmego sezonu The Walking Dead. To jest taki wypełniacz. Mnie się pierwszy sezon podobał, chociaż nie rzucił mnie jakoś na kolana. Pierwszy sezon miał bardzo fajny start, pokazujący nam apokalipsę zombie. Potem było w pewnym momencie troszeczkę, on zwolnił tempa i zrobił się trochę nudny. To były fajne patenty, takich obozów, w których zamykano e, ocalałych i selekcji, jak, jaką robiono wśród nich. Czyli chodzili tam lekarze, wybierali ludzi chorych, wybierali ludzi uzależnionych, ludzi nieprzydatnych dla tego nowego społeczeństwa i odsiewali ich. To było mocne i fajne, ale trochę nudne. E, ten serial miał fajny finał, e, chociaż on był taki nie do końca dla mnie zrozumiały, ponieważ pod koniec na scenę wkracza bohater, który jest takim Gandalfem, takim, takim człowiekiem, który ratuje dzień, który wybiera naszych głównych bohaterów nie wiadomo dlaczego. Okazuje się, że on ma wielką posiadłość bezpieczną, chociaż jak się za chwilę okazuje, ona do końca nie jest bezpieczna, ponieważ postanowiono zrzucić bomby na to miasto, więc trzeba uciekać, ale okazuje, się, że on ma też super nowoczesną łódź i oni mogą tą łodzią odpłynąć gdziekolwiek. A on ich zabierze. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo czemu akurat wybrał ich. Szczególnie, że człowiek, którego tak naprawdę on wybrał był byłym narkomanem na odwyku i nie prezentował się najlepiej, a jego rodzina i przyjaciele zostali jakby dodani tam w bonusie, bo ten bohater wybrał tego narkomana. I tak też zaczyna się drugi sezon, ale zanim zaczął się drugi sezon wyemitowany został, to znaczy to już było wcześniej, to już to, to nie było teraz przed startem drugiego sezonu, tylko to było jakoś rok temu chyba, po finale pierwszego sezonu wyemitowana została seria u epizodów, to się nazywało LOT 462. To miało łącznie niecałe 14 minut, 13,5 minuty, a składało się aż z 16 odcinków, czyli te epizody y, miały mniej niż minutę. To były króciutkie scenki, chociaż ja, to, ja tego nie oglądałem wtedy na bieżąco, oglądałem to teraz i zlepione już w jeden y, plik, 14-minutowy i to jest cholera fajne, spójne, to jest, to jest krótka historia, ale bardzo spójna. Tutaj nie widać jakichś cięć, to, to, to, to nie widać, że to jest zlepek 16 scen, tylko spójna, fajna historia, i to się rozgrywa w samolocie, jak sama nazwa wskazuje. I, i to już nam w pewnym sensie sugeruje. Odmienność tego serialu, ponieważ e, seriał epizodów rozgrywała się w samolocie, natomiast e, właściwy drugi sezon serialu rozgrywa się na łodzi. No, Ja sobie nie przypominam tak na szybko w tej chwili e, filmów o zombie w samolocie, a już absolutnie nie przypominam sobie filmów o zombie na łodzi e, na, pełnym, e, na, na, na pełnym oceanie. No, może nie na pełnym oceanie, no ale, ale po horyzont woda. I ta seria epizodów miała nam też wprowadzić pewne postaci, które pojawią się w serialu właściwym. No, no no i tak właśnie jest, tak właśnie jest. Eee, epizody były fajne, no to jest krótkie, więc, więc to nawet nie miało prawa zanudzić, natomiast sam właściwy drugi sezon, on zaczyna się kiepsko. Ten pierwszy odcinek jest przeokrutnie nudny. On dopiero w ostatnich minutach sugeruje nam, że coś będzie, coś może być fajnego w tym serialu, ale cały odcinek skupia się na dramacie tych rodzin, które są osią tego serialu i to jest naprawdę kiepskie, bo to chce iść w tym kierunku i utrzymać klimat The Walking Dead. Klimat The Walking Dead, który znudził naprawdę wielu odbiorców The Walking Dead. Ja to lubię. Ja jestem fanem yy, tej drogi, jaką obrał serial. Znaczy, to, to z założenia, to no, komiks był taki, yy, że to nie jest yy, tak, yy, tak do końca serial czy seria komiksowa o zombie, tylko o ludziach. O ludziach żyjących w, w takich realiach. Przy czym to, co działa w The Walking Dead niekoniecznie działa tu, bo ja tych bohaterów to, to prawie nie pamiętałem. Naprawdę ja przez półtora odcinka kleiłem sobie w głowie, kto tutaj jest kim. Już wydawało mi się, że w pierwszym odcinku sobie przypomniałem wszystko i, i wszystko ułożyłem, kto jest czyim mężem, kto jest czyją żoną, kto czyim dzieckiem i tak dalej, ale okazało się, że w drugim odcinku że jeszcze tam dwóch bohaterów do siebie nie dopasowałem, że zapomniałem w ogóle, że oni są rodziną. A imiona, imiona bohaterów to okej, okay, może pod koniec tego drugiego sezonu sobie znów zapamiętałem i przypisałem do wszystkich bohaterów, ale minęły nie wiem ile, no dwa, trzy tygodnie od czasu jak ja to obejrzałem i nie powiem wam żadnego imienia. Czyli jak teraz zacznie się druga część drugiego sezonu, to ja będę miał znów to samo. Ja nie będę pamiętał kto jest kim, kto jak się nazywa, a oni próbują mi tutaj zaserwować y, serial oparty na dramacie bohaterów, których ja nie znam i których ja mam gdzieś. No bo ich losy tak naprawdę mnie kompletnie nie obchodziły. Y, dlatego to nie grało. To nie grało, bo cały pierwszy odcinek jest y, taką y, kłótnią, ponieważ jeden z bohaterów zabił kogoś, kto się miał już przemienić w pierwszym sezonie, a inni cały czas tego nie akceptują. Jesteś mordercą, bla, bla, bla i to, to jest nudne i to jest słabe. I, I twórcy próbują też iść tym torem, że chcą nam pokazać, że tak naprawdę zagrożeniem największym nie są zombie, a inni ludzie. No i to gra. To jest jeszcze niezłe. To bardzo dobrze gra w The Walking Dead. W The Walking Dead trochę słabiej, ale tu się nie będę czepiał. To było okej. Okay. Czuło się to zagrożenie przez cały sezon, to zbliżające się zagrożenie. No może jak już do niego doszło, to ono nie było jakieś super, hiper e, mocne i tak naprawdę poradzili sobie z tym całkiem łatwo. Ale w sumie w The Walking Dead też tak często bywało. Natomiast dwa ostatnie odcinki, które już nie rozgrywają się na łodzi i na wodzie, tylko w miejscu docelowym, one mi się nie podobały. Tak naprawdę ta połowa sezonu skończyła się tak sobie, niby sam ostatni odcinek, ostatnie sceny to jest coś, co już mieliśmy w pewnym momencie w The Walking Dead, gdzieś tam na etapie yy, środka drugiego sezonu, jeżeli dobrze pamiętam, przy czym tam to było zrobione ze 100 razy lepiej i, i nie wiem, tak naprawdę ja ten serial oglądam z braku lepszego serialu na ten okres. To, jest, to ma działać jako wypełniacz to, i, i to działa jako wypełniacz. Przy czym jeśli cofniemy się na przykład do mojego poprzedniego podcastu, gdzie agentka Carter była takim wypełniaczem w przerwie agentów tarczy, no to, to tam to działało sto razy lepiej, bo agentka Carter była kapitalnym serialem sama w sobie, a Fear the Walking Dead nie jest takim kapitalnym serialem. Jeśli nie lubicie The Walking Dead, to w ogóle nie macie po co sięgać w przypadku Fear the Walking Dead, bo to jest słabsze i to jest nudniejsze. Tutaj starają się jakoś udziwnić, to jakoś nowatorsko do tego podejść właśnie zombie na, na, na łodzi i na pełnej wodzie, czy też zombie w samolocie, ale tak naprawdę to działa w fazie pomysłu, a cały serial jest, jest tak naprawdę nudny. Jeżeli mamy połowę sezonu złożoną z kilku odcinków, z czego pierwszy jest nudny, dwa ostatnie są nudne, i a kilka w środku jest okej, okay, to, to naprawdę jeśli miałoby to większą konkurencję, to nie ma sensu tego oglądać. I miało mi wyjść 20 minut, a już mam 30, a zostało teoretycznie danie główne, ponieważ na koniec zostawiłem sobie szósty sezon The Walking Dead, i tutaj postaram się w takim razie już streszczać, ponieważ no, jeżeli ktoś lubi The Walking Dead, no, to ogląda to nadal, więc wie o czym był szósty, jak ktoś odpadł wcześniej, to już pewnie nie wróci. Znów mieliśmy dwie połówki tego serialu. Pierwsza dotyczyła głównie Aleksandrii i wątku Glena. Tutaj twórcy zaserwowali nam coś takiego, że teoretycznie zabili Glena a potem bawili się z widzami. Usunęli go z czołówki, przy czym widzowie bardzo mocno analizowali tę scenę śmierci, klatka po klatce i w zasadzie no, pewne było, że Glenn tak naprawdę to przeżył. Jeśli fani analizują to na, na takim poziomie i jeśli twórcy bawią się w taki sposób z fanami, to w zasadzie wiadomo, jak to się zakończy. Przy czym ja nie byłem jakoś rozczarowany tym. No. To, to była fajna zabawa, chociaż trochę tani pomysł. A cała pierwszy, cały pierwszy sezon, y, pamiętam, że ludzie krytykowali końcówkę jego, ponieważ ona nie była jakoś szalenie mocna, a widzowie przyzwyczaili się do mocnych, tych środkowych finałów. Nawet do mocniejszych niż ostatecznych finałów. Ech. A tak naprawdę zabawa zaczęła się od tej drugiej części sezonu. On Zacznijmy od tego, że już zaczął się świetnie. Tam był jeden odcinek... Kapitalnie nagrany, to był odcinek, który no, przywodził na myśl te najlepsze filmy o zombie. No i to już ja nie pamiętam, czy to był odcinek otwierający, czy to było kawałek dalej, ale był taki jeden odcinek, który kończy się taką rzezią zombie na ulicach Aleksandrii i on był świetnie rozegrany. Natomiast cały ten sezon prowadził nas do spotkania z ludźmi Negana. No i do samego wejścia na scenę tego nowego czarnego charakteru z jego, z jego kijem baseballowym owiniętym, drutem kolczastym, czyli z Lucille. Ja przyznam, że komiksy doczytałem właśnie do tego momentu. Przeczytałem 17 tomów komiksu. Pojawienie się tej postaci ma miejsce w setnym zeszycie. I ten zeszyt po prostu tak banie i tak kopał dupę, że to była kapitalna rzecz. No, 17 tom miał jeszcze chyba dwa dodatkowe zeszyty, ponieważ setny zeszyt przypadał w środku tomu, więc przeczytałem łącznie chyba 102 zeszyty. Teraz cały czas zbieram się, zabieram się za ten komiks, żeby... Bo, bo jakoś tak wolę najpierw przeczytać komiks, a później oglądać serial. Pomimo, że w serialu tylko lekko bazują na tym komiksie, wykorzystują motywy, ale idą zupełnie innym torem, to jednak wolę najpierw poznać tę historię w wersji komiksowej i chyba nie Długo zabiorę się za kolejne tomy. Natomiast cała ta druga połowa właśnie dążyła do tego, żeby na scenę wszedł ten nowy bohater, nowy przeciwnik, ogromna nowa grupa przeciwników, żeby nasi bohaterowie nagle znaleźli się w tak czarnej dupie, w jakiej jeszcze się do tej pory nie znaleźli. No i kolejna rzecz to wiadomo było, że ktoś tego starcia nie przeżyje. W komiksie ten setny komiks tak naprawdę... Opierał się na tym, że my chyba przez 6 czy siedem stron mamy scenę okładania bohatera po głowie baseballem. W tym komiksie szokowano nas nieraz śmierciami bohaterów, ale w pewnym momencie, tak jak ja już o tym mówiłem tutaj na samym początku podcastu, to stało się bardziej powszechne. No bo na ile sposobów można szokować? Ale właśnie twórcy potrafią z tego wybrnąć. To Ja to też chwaliłem nieraz w serialu 24 godziny, który też bardzo mocno opierał się na zabijaniu głównych bohaterów i który tak naprawdę wprowadził do telewizji y, śmierci głównych bohaterów w serialach który zmienił całkowicie telewizję. I tam też do pewnego momentu to szokowało, ale w pewnym momencie stało się naturalne, chociaż na przykład w szóstym sezonie oni potrafili zabić tak bohatera, że my nadal mieli, zbieraliśmy szczękę z ziemi. Byliśmy tak zaskoczeni. I dokładnie to samo jest w tym komiksie. Żaden inny komiks nie skopał mi tak dupy, jak żywe trupy. W żywych trupach najpierw zrobiono to w tomie ósmym, gdzie gubernator yy, naciera na więzienia, My już mieliśmy to w serialu dawno i te sceny w serialu zostały rozegrane zupełnie inaczej, chociaż też fajnie. Natomiast w komiksie jest jeden taki całostronnicowy kadr, który sprawił, że mi naprawdę podskoczyło ciśnienie, podskoczył mi puls. Ja czytałem ten komiks, przewróciłem stronę i widząc ten kadr i czytając dalej, ja miałem przyspieszony oddech, przyspieszone bicie serca i to trwało jakieś 15 minut jeszcze po skończonej lekturze. Nigdy nie miałem czegoś takiego przy komiksie. Żaden inny komiks tak na mnie nie wpłynął, tak nie skopał mi dupy. No i przez następne ileś tam tomów yy, nie było czegoś takiego i to nastąpiło w zeszycie setnym właśnie, w siedemnastym tomie komiksu. Wiadomo było, że ktoś zginie. To była scena... Tak gęsta atmosfera, tak pełna napięcia, które można byłoby kroić w momencie, gdy ten nowy bohater Negan odlicza kijem baseballowym, robi wyliczankę, kogo ma zabić. No i moment, w którym on kieruje kijem w stronę tego bohatera i zaczyna go okładać po głowie, to jest po prostu coś... Tak mocnego, to się tak czyta dobrze, to po prostu, znaczy dobrze, no to są takie niemiłe doświadczenia, że ponownie mogę powiedzieć, żaden inny komiks nie wywołał u mnie takich reakcji, czyli żywe trupy komiksowe dwa razy wywołały u mnie tak silne reakcje jak żaden inny komiks. No i ja mam problem z tym sezonem serialu, z drugą połową szóstego serialu The Walking Dead. W pewnym momencie przejdę do spoilerów, ale ostrzegę was przed tym. Na razie bez spoilerów. Ten sezon, ta druga połowa sezonu była świetna. Ona była rozpisana tak, że my stopniowo poznawaliśmy tych bohaterów i za każdym razem jak ci bohaterowie, ta, ta, ta zła grupa po kawałku w, w, wysuwała się na pierwszy plan, wchodziła na scenę, to po prostu czuło się, że mamy tak przesrane, jak nigdy dotąd. Nawet jeżeli pojawiało się tylko dziesięciu bohaterów, to już się czuło, że będzie źle i twórcy doskonale rozpisywali to, że nie wiadomo, który z bohaterów zginie. Tak naprawdę każdy mógł zginąć i tak naprawdę do finału, do ostatniego odcinka to było niepewne. Teoretycznie yy, mogliśmy skreślić jednego czy dwóch bohaterów, ale praktycznie, jak się okazało w finale, to wcale nie było takie pewne. Tak naprawdę do końca każdy yy, mógł tutaj zginąć. I w samym finale yy, sam finał jest rozpisany doskonale. Do, chyba jeszcze nie było takiego odcinka The Walking Dead, w którym byłaby tak gęsta atmosfera. No to się tak czuło, tak nasi bohaterowie mieli przekichane z każdą minutą ta grupa Negana powiększała się, pojawiał się ich coraz więcej. Okazywało się, że, no, że tak naprawdę nasi bohaterowie nie mają nad niczym kontroli. Ostatnia scena w lesie, w której pojawia się Negan jest no, sceną, którą można oglądać na stojąco. Twórcy perfekcyjnie rozpisali to i osiągnęli taki stan, że bohater po prostu, że widz no, siedzi jak na szpilkach i patrzy w ten ekran. I powiem tylko tyle w strefie bezspoilerowej, że spieprzyli to, że to tak spieprzyli, że ja byłem po prostu cholernie zły i byłem tak zły, że nawet w pierwszej chwili mówiłem, pieprzę ten serial, nie oglądam tego dalej. No, że takich tanich zagrań się nie robi na koniec, że mieli doskonale rozpisany sezon, robili wszystko krok po kroku tak jak trzeba, a na sam koniec ostatnią scenę spieprzyli po całości, psując wszystko, co osiągnęli do tej pory, Minęło trochę czasu, emocje opadły, ale ja nadal uważam, że jest to jedna z najbardziej spieprzonych scen w telewizji. Tak jak jestem w stanie wymienić m, trzy najlepsze sceny w telewizji y, z XXI wieku. Nie cofamy się do tych seriali wcześniejszych. To jest finał trzeciego sezonu Lost, który po prostu do dzisiaj uważam, że jest jedną, jednym z najlepszych twistów serialowych, jakie zostały zastosowane. To jest finał pierwszego sezonu 24 godziny, po którym ja miałem dwa dni doła. Który mnie tak zaskoczył, ja się tego w tamtych czasach tak nie spodziewałem, że zostanie to rozegrane w taki sposób i tak zakończone. Oczywiście w dzisiejszych czasach to nie zrobi wrażenia, bo dzisiaj seriale kończą się mocniej wielokrotnie, ale to był prekursor. Ten serial zmienił telewizję. A trzecia scena, która, która po prostu sprawiła, że ja przez kilka dni miałem doła, było mi tak smutno i nie mogłem sięgnąć po kolejny sezon. To jest finał piątego sezonu The Shield Świat Gliniarzy. Jedna z najmocniejszych scen, jakie widziałem w telewizji, chociaż kurczę, reklamowane w taki sposób, jak ktoś teraz po to sięgnie, no to po prostu ktoś tam ginie i wszystko. Ale to było tak smutne i tak mocne na tamtym tym etapie w tamtych czasach, że to są trzy sceny, które do dzisiaj utkwiły mi w pamięci, pomimo że minęło już dziesięć czy kilkanaście lat od wyemitowania niektórych z nich. Natomiast finał szóstego sezonu The Walking Dead to jest przykład spieprzenia doskonałego zakończenia. To, mogło być, to mogła być kolejna scena, może nie tam w pierwszej trójce czy piątce, ale w pierwszej dziesiątce wymieniana jako jeden z, na, jako jeden z najlepszych finałów serii Yy, XXI wieku. Nie wiem, czy się nie zagalopowałem za mocno. <śmiech> no ale tak nie jest. Tak nie jest. Pieprzyli to. I teraz przechodzimy do spoilerów. Także jak ktoś nie oglądał albo nie chce wiedzieć, to dosłownie dwie minutki i zakończę ten podcast. The finale of AMC's the Walking Dead. We can make a deal right here, right now. Sorry. We don't negotiate. Chodzi o to, że twórcy postanowili zrobić cliffhanger. Twórcy postanowili nam nie mówić, jaka postać ginie. Negan odlicza, widzimy ten kij baseballowy przed twarzami bohaterów, po prostu czujemy to gigantyczne napięcie i w pewnym momencie widzimy scenę oczami tej postaci, która ginie. On kieruje na nią kij baseballowy, mówi to ty, i uderza. Uderza raz, obraz się zamazuje, dźwięk robi się dziwny. To jest mocna scena. To ja nie przeczę, że to nie jest mocna scena. Uderza drugi raz, uderza trzeci, obraz ciemnieje, yy, bohater pada na twarz, koniec serialu. Nie wiemy, kto zginął. Dlaczego uważam, że to jest spieprzone? Ponieważ przez kilkanaście odcinków twórcy prowadzili nas do tej sceny. I tutaj tak naprawdę nie jest istotne, kto umrze. Mm. Twórcy jakby popieprzyli sedno sprawy. Tutaj nie jest ważny, kto zginie. Tutaj jest ważna sama ta scena. Ta scena była pełna napięcia. To pokazywało, jak bardzo przekichane mają nasi bohaterowie. I tutaj powinna zostać postawiona kropka nad i. W momencie, gdybyśmy my widzieli tę ostatnią scenę, tę rozgniataną głowę bohatera, to gdyby wtedy wyskoczyły napisy końcowe, to widz po prostu zbierałby wszystkie zęby z podłogi, bo jego szczęka tak trzasnęła by o ziemię, że zęby by się pokruszyły. No. Natomiast twórcy postanowili w najbardziej takim emocjonującym momencie przerwać i zastosować nam hamski cliffhanger. I teraz opiera cały siódmy sezon na tym, że U, nie wiecie kto zginął, dowiecie się tego w pierwszym odcinku, a mnie to w tej chwili nic nie obchodzi. Nie obchodziło, żeby doprowadzić to do końca i pozostawić widza po prostu rozłożonego na łopatki. A oni w momencie, gdy ja padałem na kolana, postanowili to zakończyć i ja na te kolana nie upadłem. Wręcz przeciwnie, byłem cholernie zły. Ja nie wiem, do czego to mogę porównać. No kurczę, to tak jakbyście oglądali pornusa i by wam ktoś wyłączył w kluczowym momencie. <głosy> to ma być doprowadzone do końca. To końcówka ma być tym, tym takim... Przepraszam za słowo pierdolnięcie. A oni nas tego pierdolnięcia pozbawili tutaj. Ja nie jestem przeciwnikiem cliffhangerów. Cliffhangery są wielokrotnie świetnym zakończeniem, ale nie w tym momencie. W tym momencie to powinno być doprowadzone do końca i my powinniśmy zostać wdeptani w ziemię. Powinniśmy zostać zdruzgotani tym finałem, a nie zostaliśmy, ponieważ twórcy postanowili go uciąć. I co mnie w tym momencie obchodzi, kto to zginął? Nic mnie to nie obchodzi, no... Początek siódmego sezonu będzie dla mnie bez sensu. No. Po kilku miesiącach nagle oni chcą wrócić do tej sceny i osiągnąć, wywołać u mnie ten stan, który ja miałem w finale, który budowali przez kilkanaście odcinków. Tego się nie da już zrobić, tego się już nie da powtórzyć. Twórcy mieli szansę zastosować doskonały finał, ale to zmarnowali, no i wszystko, wszystko w temacie. Takie są moje odczucia i... i, i, i żeby było jasne, ten sezon był świetny, tylko ten sezon mógł być genialny, a nie był. Przez zakończenie. I wyszedł mi. Kurde, gigantyczny podcast, 47 minut o trzech serialach. Może ja, bez sensu, że ja robię te, jednak te, te bloki moje seriale, może ja to podzielę na trzy podcasty, Toś, to każdy będzie miał prawie 20 minut. <śmiech> po co ja to w taki sposób nagrywam? No ale trudno, trudno, dobra. Na dzisiaj się z wami żegnam. To była pierwsza połowa horrorów, które oglądałem w sezonie 2015-2016. Na drugą połowę zapraszam was już niebawem, a potem jeszcze zostanie nam kilka, kilkanaście czy coś takiego jego seriali. Pewnie się zamkniemy jeszcze w dwóch czy trzech odcinkach kolejnych. Okej. Okay. Na dzisiaj się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Jeśli macie jakiś ciekawy serial teraz wakacyjny bieżący, nie do nadrabiania, tylko bieżący, to piszcie w komentarzach, bo mam strasznie małą rozpiskę na wakacje i nie wiem, co sobie do niej dobić to no, żeby zapełnić czymś te dni, te wolne dni i żeby mieć o czym mówić dla was na koniec sierpnia i początek września. Jeśli macie jakiś ciekawy serial, który leci w tej chwili na bieżąco to piszcie w komentarzach, ja zobaczę czy, czy to jest moja działka czy, czy, czy to trafia w moje zainteresowania. Natomiast ja na dzisiaj się z wami żegnam. Trzymajcie się chłodno, ponieważ za oknem skwartaki, że ledwo wytrzymać można. Do usłyszenia niebawem. Cześć!